Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w kolejnym wydaniu Infrafaktów. Przy mikrofonie mi okuśnie. Razem ze mną jest Piotr Cielebieś. Witaj Piotrze. Witam, witam. Dzisiaj chyba zaczniemy, mamy kilka wiadomości takich interesujących z tego tygodnia, ale zacznijmy może od tej najświeższej, czyli tak zwanej że na Ukrainie, tam zapanowała swego rodzaju nawet, można powiedzieć, że panika w pewnym regionie, bowiem doszło do ataków na dwie kobiety, jakiejś nieznanej istoty, tak enigmatycznie nazwanej Chupacabrą. Co możemy o tym powiedzieć, Piotrze, bo... Faktycznie jedna z, z tych kobiet znalazła się w szpitalu. No tak, coś zaatakowało pewną panią, coś dwunożnego, straszliwego i bardzo agresywnego. I ta pani tam opisuje to dość dokładnie. No, opisuje to jako jakąś krzyżówkę psa z czymś. Nie wiemy, co to dokładnie było, natomiast to zostało nazwane Chupacabra. Ja bym tutaj przypomniał, że czupakabry to tak naprawdę pierwotnie to takie jest stworzenie tak zwanej współczesnej mitologii. Choć tutaj pojawiły się głosy, że Chupacabry miano już widywać bardzo dawno, tak, na pier ta, tak naprawdę pierwszy raz. Ta fala współczesnych ataków miała miejsce w roku 95 na Portoryko, kiedy to pojawiła się tam dziwna postać przypominająca skrzyżowanie człowieka, kosmity i stwora z filmu fantastycznych, która zaczęła, prawda, siać spustoszenie wśród miejscowych zwierząt gospodarskich. Pojawiły się problemy oczywiście, musiała reagować władza i od tego czasu właściwie Chupacabry zaczęto widywać wszędzie, tylko zmienił się typ tej czupakabry. bo z tej czupakabry prawda, humanoidalnej, przypominającej kosmitę, zaczęto widywać czupakabry w formie takiej bardziej psowatej. W Meksyku, w Brazylii, w ogóle wszędzie, w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Środkowej, w Ameryce Północnej, w Europie. I te czupakabry właściwie tutaj stały się takim no, znakiem naszych czasów bym powiedział, bo ta kabra widziana na przykład w Teksasie czy w Brazylii zupełnie nie przypomina tej czupakabry pierwotnej, czyli portorykańskiej. Natomiast pojawiła się taka... Może parę słów od... dlaczego się tak mówi? I takich charakteryzują się tym, że wysysa krew, prawda? Znaczy głównie chodzi tutaj o zwierzęta w przypadku na przykład Ukrainy. Są kury, króliki, jakieś zwierzęta trzymane właśnie w zagrodach. No i tym oczywiście jak mówią niektórzy świadkowie, że porusza się na tylnych łapach, skacze. Czasem również opiera się na przedniej łapy, i wtedy, znaczy, mówi się w ogóle, że przypomina swoim wyglądem kangura. Wyglądem przypominać ma zlepek różnych zwierząt: albo kangura, prawda? albo jakieś, jakieś mieszańca kilku gatunków psów. Dlatego pojawiła się teoria, że w wielu przypadkach, tak naprawdę, za ataki domniemanej czupa kabry. a przypomnijmy, że to słowo pochodzi z języka hiszpańskiego i, i oznacza dosłownie wysysacza kuz lub kozodoja. Tak jak wspomniałeś, wywodzi się to z tego, że Czupacabra miała wysysać krew ofiar. Natomiast pojawiła się hipoteza mówiąca, że tutaj dzikie psy, po prostu różne ich gatunki i krzyżówki zaczynają się dobierać do zwierząt gospodarskich, tworząc swego rodzaju legendę o mitycznej istocie, która prawda, tam dzięki swoim niezwykłym właściwościom ma możliwość dobierania się do tych istot i, i prawda szkodzenia bardzo wielu gospodarzom. No, co się, jakie wnioski możemy wyciągnąć? Czupakaba na Ukrainie grasuje już przynajmniej od dość długiego czasu. Te pierwsze relacje pojawiły się w lato. Obejmowały wiele różnych regionów kraju, z Lwowem łącznie. Oraz tam ze wschodnią Ukrainą. Wyglądem te czupakawy ukraińskie różniły się znacznie od siebie. Pojawiły się właśnie opisy istot dwunożnych, istot psowatych. Pewnie było to, że coś rzeczywiście dobiera się tam do zwierząt. Możemy to jeszcze wskazać na podobieństwo tam naszą polską opowieść o tej Pumie, prawda? którą również widywano. No może rzeczywiście coś było na rzecz, tylko co tak naprawdę atakuje te zwierzęta? No ja bym tutaj opowiadał się za y, rzeczywiście. Albo dzikimi psami, no wiemy, że na pewno jakieś występują tam w regionach tych ataków. Albo po prostu za rosomak. Wiemy, że rosomak, który uciekł, powodował w Polsce podobne y, doniesienia o tajemniczym y, mordercy zwierząt. Także może nie przesadzajmy, że to jest jakaś kabra jakieś nieznane nauce zwierzę, jak tutaj wiele osób próbuje twierdzić, tylko po prostu no dość zdesperowane zwierzątko, które no nie mogąc się niczym posilić, atakuje ludzi. Nie wyciągajmy tutaj chyba żadnych pochopnych wniosków. No oczywiście ta pani nie ucierp ucierpiała, musimy to przyznać. Natomiast chyba ta czupakabra pierwotna z tą czupakabrą z Ukrainy, oprócz nazwy, to nie ma nic wspólnego. Znaczy, mhm. no, jeszcze tylko tutaj wspomnę o czym to, o czym napisali? ponieważ jesteśmy w kontakcie z kolegami tutaj z Ukrainy, którzy dosyć się sceptycznie do tego podchodzą. Opisali przypadek właśnie sprzed, bodajże, dwóch dni, kiedy to w pewnej miejscowości postanowili urządzić zasadzkę na tego rodzaju stwora i faktycznie mi się udało strzelić tę rzekomą bestię, tym, z tym, że okazało się, że to jest pies, który jednemu z gospodarzy urwał się po prostu z obejścia. No tak, jeszcze dodajmy, że pewna organizacja pseudofologiczna próbowała w Polsce śledzić podobną czupakabry w sezonie ogórkowym roku pańskiego 2009. Co się okazało, w Sochaczewie, mieszka znaczy mieszkańcy jednej tam z... Podsłuchaczewskich miejscowości albo i samego Sochaczowa mówili o tym, że grasuje tam tajemniczy kangur który sieje postrach. oczywiście nie udało się niczego wykryć oprócz no, wielu podejrzanych relacji, także jak mówiłem Czupa Cabra stała się takim współczesnym mitem, który no, ku naszemu zadowoleniu albo niezadowoleniu rozszedł się z prędkością e, niemalże światła w ciągu no, 15 lat z, z Portoryko przez Stany Zjednoczone, na Ukrainę, przez Polskę, prawda? I właściwie to chyba powinno dać bardziej do myślenia niż te przypadki rzekomych ataków. Tak, ale może jeszcze posłuchajmy krótkiej relacji kobiety, która została za zaatakowana przez tego typu stworzenie, a później przejdziemy do innych tematów. Wysokie, na dwóch nogach skacze i ma jeszcze dwie nogi, jakich może opuskać się na nich. Szkiera, głowa tutaj wyciągnuta, chuda, tak, no więc będziemy śledzić sprawę ukraińskiej Czupakabry, a na razie może przejdźmy do innego wydarzenia, które też rozbudziło pewne emocje pośród osób, które się zajmują ufologią. No, chodzi mi o światła nad jeziora Ili w Klingans. W Stanach Zjednoczonych pojawiły się filmy, które w zasadzie trafiły do mass mediów, bo były nawet z filmem przez CNN. Nagrał do pewien młody człowiek, Próbując jakby wskazać na to, że tutaj mamy do czynienia z UFO, odwoływano się również do wcześniejszych przypadków obserwacji Skripland, bowiem ich było dosyć sporo wcześniej, ale jednak w zasadzie w tej chwili już mamy wyjaśnienie tej całej zagadki. Dokładnie tak. Chodziło o to, że jak powiedziałeś, Najpierw w mediach ukazały się relacje, w których twierdzono, że w jednej z miejscowości leżących w pobliżu Cleveland zaobserwowano po prostu kilka razy z rzędu tajemnicze światło. Miało się ono unosić właśnie gdzieś w pobliżu jeziora. No i co się okazało? Na miejsce przybył śledczy z organizacji MUFON. I właściwie próbował zdobyć więcej informacji. Okazało się, że rzeczywiście po tym, jak ta, ta wieść rozeszła, tam dużo ludzi e, zaczęło się na ten temat wypowiadać. Właściwie pierwotnie świadek był jeden on właśnie nagrał te tajemnicze, te, te świetne obiekty. I jak się na końcu okazało, niestety, były to samoloty, które po prostu m, co nas przelatywały w, w tym obszarze. Twierdzono, że część z tych obiektów się po prostu m, nie porusza jednak było to złudzenie optyczne. Czyli żadnej fali UFO w Cleveland nie ma i nie było. Niestety było ciekawie, ale się skończyło. Szkoda właściwie, bo co rok przedtem mieliśmy w Ameryce jakąś UFO falę, czy jakąś UFO sensację. W tym roku się jakoś to nie udaje. No tak, i to jest oświadczenie, oficjalne oświadczenie mufon czyli organizacji amerykańskiej, która się zajmuje badaniem tego typu rzeczy, więc chyba powinniśmy polegać na, na tutaj zdaniu kolegów ze Stanów Zjednoczonych. A jeszcze trzymając się tego tematu UFO, może byśmy poruszyli to, co dotyczy Chile. My żeśmy wcześniej nie chcieli o tym mówić, bowiem było wiele doniesień dotyczących pewnych obserwacji UFO, które w jakiś dziwny sposób zbiegały się z trzęsieniem Ziemi, które no niestety pochłonęło setki ofiar i zdewastowało w zasadzie dosyć mocno właśnie ten kraj. Nie chcieliśmy o tym mówić dlatego, aby jakby nie chcąc żerować w pewien sposób na tragedii, która dotknęła wiele tysięcy ludzi, ale w tej chwili już pojawia się coraz więcej właśnie już takich rzetelnych relacji na temat tego, że faktycznie czy w przeddzień, czy nawet tuż przed nastąpieniem tego kataklizmu obserwowano jakieś dziwne, dziwne obiekty, prawda? dokładnie tak tutaj, jak podaje taka strona Inexplicata. W Chile, tuż właśnie przed trzęsieniem, zaobserwowano około 16 obiektów UFO. No, według mnie potwierdza to teorie tzw. ziemskich świateł, czyli tych, które mają się manifestować w czasie właśnie tego typu zjawisk, jak trzęsienia Ziemi i mogą po części odpowiadać za niektóre obserwacje UFO właściwie jest to jedna z teorii mająca wyjaśnić pochodzenie fenomenu UFO i prawda, jego licznych obserwacji. Tutaj twierdzi się, że napięcia, które gromadzą się w tych punktach pod powierzchnią Ziemi, manifestują się potem na powierzchni za pomocą świateł, które mogą nie tylko mieć średnicę od kilku centymetrów do kilku metrów, ale również poruszać się w dziwny sposób i być widocznymi w tych punktach nawet przez określony czas i czasami jest to okres bardzo długi. Zwolennicy tej teorii twierdzą również, że tego typu oddziaływanie może nie tylko manifestować się na powierzchni w, w, w formie tych świateł, ale również wpływać na wyobraźnię świadków i powodując u nich jakieś halucynacje. Nie jest to potwierdzona teoria, natomiast sprawdza się to, że w wielu przypadkach te światła rzeczywiście obserwowano okresie trzęsień Ziemi. No nie wiemy do końca ile z tych, z tych przypadków jest rzeczywistymi incydentami, a ile jest po prostu opowieściami, które powstały na, na podstawie tej, tej wielkiej tragedii. Natomiast rzeczywiście coś w tym mierza. Ten jeden szczególny przypadek z Chile, o którym powiemy, jest szczególnie intrygujący. No właśnie, jakbyś mógł o tym y, pamiętać w jednym przypadku. Chodzi o to, że 1 marca tego roku pasażerowie przejeżdżający przez miejscowość Ikike słysząc krzyk jednej z kobiet znajdujących się w autobusie, zwrócili uwagę na pejniczy obiekt, który znajdował się na, na brzegu. Miał on mieć formę prawda, żarówki. Wkrótce ci sami pasażerowie Ujrzeli no, bardzo wysokiego humanoida o długich rękach. Według relacji miał mieć jakieś 3 metry. Oczywiście nic nie wiadomo o tym, jak, jak to dalej wygląda. Sprawą miał się zająć miejscowy badacz UFO w oryginalnym zysku Silva. Dodając, że jest to bardzo rzadki przypadek w całym Chile. Nie wiemy jednak na ile jest to spowodowane tym, że zapewne wiele osób bardzo poruszyły losy Chilijczyków, to też zaczęli dopatrywać się w tej tragedii jakichś oryginalnych, egzotycznych wątków. Nie twierdzę jednak, że, że tutaj ta kwestia, o której przed chwilą powiedziałem, czyli wiązania tych ziemskich świateł z wpływem na świadków nie odgrywa żadnej roli, natomiast trudno tu cokolwiek jeszcze powiedzieć. Ja myślę, że mimo wszystko my się o tym przypadku niewiele dowiemy, bowiem w Ameryce Południowej jest tak, że dużo się o czymś mówi, a potem to wszystko nagle milknie. Mam nadzieję, że będzie jednak inaczej. Tak, no ja też mam taką nadzieję. Powiedziałbym tylko jeszcze na propos tej naszej inicjatywy, którą żeśmy podjęli na początku tego roku, czyli stworzenia w rodzaju bazy obserwacji i doniesień dotyczących noli UFO. Faktycznie otrzymujemy bardzo dużo doniesień, jednak zwróciłbym się z apelem do osób, które do nas piszą, aby podtrzymywać kontakt. Ja rozumiem pewne opory i troskę o to, aby zachować jakąś swoją anonimowość. My ją zapewniamy. Oczywiście ludzie, którzy do nas piszą, nie zawsze muszą nam ufać, co też jest zrozumiałe, ale naprawdę jeśli ktoś do nas napisał, może czuć się całkowicie bezpiecznym, nie przekazujemy żadnych danych nikomu i bardzo prosimy te osoby, które do nas się odezwały o zwrotną odpowiedź na nasze na e-maile. E Dokładnie tak, ja, jeśli ktoś coś widział w tym roku, w tamtym roku albo jeszcze wcześniej, to może do nas napisać na adres intra małpa.epoczta.pl Ten sam adres znajdziecie w ramce, która znajduje się zaraz po prawej stronie, po wejściu na portal infra.pl Także wszystkich zapraszamy serdecznie także na forum i na czat, który się odbywa w każdy weekend. Tak jest, adres naszego czatu znajduje się na, zarówno na stronie głównej, jak i na naszym forum infra na które zapraszam Państwa serdecznie. Piotr, dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszym programie. Ja również dziękuję. Zapraszam Państwa za tydzień.